rób to, do czego zostałeś stworzony. Czasami ludzie mówią tak, chciałem mi tak czarno na białym napisane, co mam w życiu robić? Ja mówię, wow, świetnie, mogę ci to zagwarantować. Ludzie mówią, jak, jak możesz mi to zagwarantować? Ja mówię, no w prosty sposób, jeżeli zrobisz test Career Direct w polskiej wersji Kompas Kariery, to tam na końcu w swoim opisie dostaniesz czarno na białym listę zawodów, do których najbardziej się nadajesz. I ludzie mówią, i co, i wtedy będę wiedział, co mam robić? Ja mówię, no wiesz, test to nie jest wyrok, jest jeszcze do tego konsultacja, a przede wszystkim najważniejsze jest Twoje własne odczucie. Ale dla wielu ludzi taki test był pomocny. Więc chciałem Ci teraz powiedzieć o dwóch kluczowych elementach, z których test się składa. Dwa omówimy, natomiast cały test, on ma nam pokazać, gdzie jest nasze serce, gdzie bije nasze serce, jeżeli chodzi o pracę zawodową. I bada takie rzeczy jak twoją osobowość, zgodnie z którą powinieneś działać, twoje zainteresowania, czyli gdzie jest twoje serce, twoje emocje, twoje umiejętności, to co potrafisz i twoje wartości, czyli twoje oczekiwania od miejsca pracy. I teraz przyjrzyjmy się osobowości i zainteresowaniom, ponieważ one są kluczowe. Umiejętności można się wyuczyć, wartości one mogą się też dynamicznie zmieniać, one są też ważne, ale na tych dwóch elementach chcemy się skupić. Więc, co to jest osobowość? Osobowość składa się z temperamentu i charakteru. Co to oznacza? Temperament to jest pewna skłonność do czegoś, i tutaj zobaczymy takich sześć skłonności, które są badane przez kompas kariery. Natomiast charakter to jest to, co zrobisz z tymi skłonnościami. Jakby ktoś nie wiem, komuś na teście wyszło, że jest bardzo niezorganizowany, i on by powiedział: no, Sorry, ja jestem taki niezorganizowany, więc musicie to wziąć pod uwagę. No nie. Jakiś stopień zorganizowania musi mieć w życiu. Tak? Więc po kolei, to, co bada test to bada uległość i dominację. I oczywiście są ludzie, którzy będą gdzieś na środku skali, tak? czyli w jednym i w drugim będą y, dobrze funkcjonować. Dominacja to są zdolności przywódcze, uległość to jest zdolność do bycia naśladowcą. Ponieważ niektórzy ludzie, szczególnie związani z rozwojem osobistym, często przesadnie podkreślają dominację i mówią musisz być przywódcą, musisz być liderem. Słuchaj, gdyby wszyscy byli liderami, kto byłby naśladowcą? Są ludzie, którzy są idealnymi naśladowcami. I to trzeba wziąć pod uwagę. Są ludzie, którzy są przywódcami, ale nie najwyższego szczebla, ale średniego szczebla. To też trzeba wziąć pod uwagę. Kolejna rzecz. Jesteś introwertykiem czy ekstrawertykiem? Introwertyk to człowiek, który lubi ludzi. A ekstrawertyk to człowiek, który lubi ludzi. Tak, tak, nie pomyliłem się. Introwertyk po prostu czerpie energię z bycia samemu, gdzieś tam z książką, z rozmyślając. A ekstrawertyk czerpie energię z ludzi, z bycia z ludźmi. Natomiast jeden i drugi ekstrawertyk też będzie sami, będzie potrzebował tego czasu, ale to nie naładuje jego wewnętrznych baterii. Tak samo jak wewnętrznych baterii introwertyka nie naładuje bycie z ludźmi. Czyli twoja praca będzie bardziej y, samotna, czy twoja praca będzie bardziej z ludźmi. Tak? Twoja osobowość tutaj jest badana. Kolejna rzecz, zdystansowany czy zaangażowany? Zdystansowany to jest taki obiektywny, patrzący na przykład, trzeba zrobić reorganizację w zakładzie. I taki zdystansowany mówi, ok, zakład ma 3000 osób, jeżeli chcemy go utrzymać, tysiąc musimy zwolnić. I jest skupiony na tym, no po prostu takie są liczby, nic nie zrobisz. Taki bardzo zaangażowany człowiek powie, no nie, a co z tym tysiącem, przecież mają rodziny, kredyty. Ten powie, nie, no przecież tutaj ocalamy 2000 osób. A on mówi, no ale tamten tysiąc, czyli... Są ludzie, którzy bardziej obiektywnie patrzą na fakty, a są ludzie, którzy bardziej się angażują w emocje. Jedni i drudzy są potrzebni do różnych zadań. Kolejna rzecz. Jesteś systematyczny czy spontaniczny? Tak? Systematyczny to jest taki uporządkowany, lubiący wyjeżdża, więc on pół roku wcześniej, zna trasę, wie, o której godzinie będą jedli obiad w tym hotelu, a spontaniczny, tak jak moi znajomi, Karta kredytowa, samochód i ruszają w Europę na miesiąc i gdzieś się zatrzymają, tam wysiadają, nocują w hotelu i oni dobrze w tym funkcjonują. Są bardzo spontaniczni i improwizują na temat, a ludzie systematycznie muszą mieć poukładane wszystkie rzeczy. Kolejna rzecz. Ostrożny czy ryzykujący? Ryzykujący to jest typ pioniera. Ktoś mówi po czym poznać pioniera po strzałach w plecy. Pionier to jest taki, który przychodzi gdzieś i mówi trzeba zmienić status quo, to nie może być tak jak tutaj. Natomiast osoba ostrożna mówi dokładnie odwrotnie, patrzy i mówi tak, y, wiecie co, zachowajmy to, to jest duża wartość, to naprawdę dobrze funkcjonuje. Ten, który jest ryzykujący rozpoczyna dzieła, ostrożny je kończy, kontynuuje. Kolejna rzecz, konwencjonalny czy innowacyjny konwencjonalny jest w stanie funkcjonować tylko w określonych ramach. Ktoś stwarza mu ramy i on w nich funkcjonuje i czuje się świetnie, a innowacyjny po prostu wszelkie ramy go duszą. On musi robić po swojemu, tak jak on chce i tak jak jemu to pasuje. Więc tutaj mamy osobowość. Jakby jasno widzisz, tak, jeżeli weźmiesz szczególnie ekstrema, kto do jakiej pracy się nadaje. Oczywiście możesz być gdzieś w skali tu i tu, tu, tu, tu, tu i tu na przykład. Tak to... I kolejna rzecz to są zainteresowania. Zainteresowania to jest, dzielą się na takich pięć grup i pierwsza grupa to jest wykonywanie. Niektórych zainteresowania są mocno ukierunkowane na jakieś czynności manualne, na przykład mechanik samochodowy. Tak? Druga grupa to jest pomaganie, czyli wszystkie takie zawody służebne, na przykład lekarz. Trzecia grupa analizowanie i uwaga, ku zaskoczeniu niektórych ludzie, którzy są w grupie analizowanie genialnie nadają się do wszelkich czynności, w których trzeba analizować. Wpływanie to są właśnie ludzie o umiejętnościach przywódczych. Tacy urodzeni liderzy, stratezy, to właśnie jest wpływanie. I wyrażanie to są ludzie, którzy chcą ekspresję, która jest w nich wyrazić. Tak? To są ludzie, którzy mówią, impresja wewnętrzna, bez ekspresji zewnętrznej daje depresję. To są na przykład artyści, pisarze. I teraz masz te pięć grup zainteresowań. Yy, Miałem takich klientów, którzy mieli na przykład jednego, który miał tak silne tutaj zdolności przywódcze, że on miał 100% zainteresowań tylko w tej kategorii. Zwykle ludzie mają dwa, trzy, niektórzy są bardziej właśnie tacy ludzie, renesansu, którzy w różnych sferach się poruszają, że mają w każdym z tych porówny procent. I teraz, jeżeli już masz te, chociażby te dwa, dwie, czyn, dwa czynniki, osobowość człowieka i jego zainteresowania, już mając tylko te dwie, dwa czynniki, już łatwiej jest dobrać odpowiednią pracę dla tego człowieka. Zostałeś stworzony do określonych zadań i test plus konsultacja pomaga ci to odkryć. I zakończę czymś, co człowiek, który mnie szkolił jako takiego doradcę powiedział kiedyś tak, w Polsce wielu ludzi szuka zawodu. I rzeczywiście to, co szukamy, odnajdujemy. Czyli ci ludzie odnajdują swój zawód i po kilku latach mają jeden wielki zawód. Natomiast ludzie, którzy szukają powołania, czyli mówią, do czegoś zostałem stworzony, więc ja szukam miejsca, gdzie będę pasował tak jak w puzzlach, wtedy ci ludzie rzeczywiście odnajdują głęboką satysfakcję. Wierzę, że możesz być takim człowiekiem i że Test Career Direct, Kompas Kariery może Ci w tym pomóc.